Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 odcinek 36 Byliśmy niedaleko Morzajska, gdy słońce zaszło i zmrok powstawał. Trwożył żołnierzy, rodząc podejrzenia co do mojej ucieczki, której ciemność sprzyjała. Podoficer szczelnie usiadł koło mnie i zajmował rozmową, nie pozwalając takim sposobem na uważne przypatrywanie się okolicy i położeniu, koniecznie potrzebne dla mającego zamiar ucieczki. Po polach słychać było śpiewy pianych chłopów wracających z Morzajska i ze wsi, w których się szynki znajdują. Podoficer zaś ciągle ze mną mówił. — Dobrzy to ludzie, Polacy! — Prowadził rzecz. Nigdy nie chcą nikomu szkodzić. Nie tak jak inni aresztanci, którzy bez względu na nas uciekają, wiedząc, iż przez to w nieszczęście wganiają żołnierzy, których za ich występek nielitościwie karzą pałkami. A żołnierze z Polski, będący w naszej służbie, jacy to byli zuchy, małaccy i dobrzy koledzy, gdy służyłem w Jarosławiu, mieszkał tam wygnany pan polski radziwiu naczelny wódz z 1831 roku. Co sobota zbierał u siebie wszystkich żołnierzy polskich będących w Jarosławiu, jeńców z 1831 roku wcielonych do wojska moskiewskiego i dawał każdemu po piętnaście kopiejek srebrnych. A było ich niemało między nami. Taką rozmową starał się podoficer wstrzymać mnie od ucieczki, której zamiaru nie miałem. Lecz nie wierzył mi, a noc bez księżyca i gwiazd coraz większą przejmowała go obawą. Idący obok wozu żołnierze śpiewali przez cały ciąg drogi sprośne piosneczki. Jedna z nich wyszydzająca Żydów naśladowała tony właściwe żydowskim pieśniom. Po długiej, powolnej jeździe pokazały się światełka na górze. To już ruza! Krzyknęli radośnie żołnierze. Istocie, było to miasto Ruza. Rzekę tegoż imienia wpada do Moskwy. Przejechaliśmy w bród, a w mieście. Zatrzymaliśmy się przed więzieniem, gdzie żołnierze już bezpieczni o mnie powierzyli mnie straży miejscowej. Zaprowadzili mnie do numeru na piętrze. Obudzeni aresztanci moim przybyciem rozsunęli się i zrobili mi miejsce do spania na tapczanie. Między aresztantami znajdował się człowiek z okropną raną raka na policzku. Widok jego odebrał mi apetyt i śniadania jeść nie mogłem. Nie pojmuję, dlaczego go zostawili między zdrowymi ludźmi, a nie przenieśli do lazaretu. Obecność jego może być bardzo szkodliwą dla jego kolegów pod względem zdrowia. Prócz niego, w tym także numerze, znajdował się i inny jeszcze człowiek chory. Był to młody chłopak z gnijącym ciałem na nogach, które pokaleczył naumyślnie z zamiarem uwolnienia się od wojska. Towarzysz zaś ostatniego, wieśniak z okolicy Ruzy, osadzony tu został za zbrodnią morderstwa, o którą w czasie rekrutskiego poboru sam się oskarżył. Ze śledztwa pokazało się, iż oskarżenie było fałszywe, zrobione w celu uwolnienia się od wojska. Wiedział on, iż do wojska nie biorą morderców, oskarżył się więc jako zabójca, woląc raczej przenieść sąd i karę mordercy, niż służyć w szeregach. Wypadek ten doskonale tłumaczy od razy, jaką nawet moskiewski lud i to w najgorliwszej dla cara guberni ma do wojska. Za fałszywe oskarżenie się będzie ukarany, a wojska, którego chciał uniknąć, nie ominie. Ma on jednak mocne postanowienie ucieczką lub też innym sposobem uwolnić się od losu, który mu prawo naznaczyło. Zaduch podobny do szpitalnego, brud, choroby, aresztantów wpłynęły szkodliwie na me zdrowie. Głowa mnie bolała, a jeść nic nie mogłem. Aresztant skancerowany, widząc, iż nic niejem, sądził, że jestem w wielkiej nędzy i nie mam za co kupić sobie kawałka chleba. Przejęty litością wyciągnął z pod poduszki kilka zmiętych ogórków, kawałek chleba i częstował mnie skromnym swoim pokarmem. Podziękowałem mu za dobre serce, a niejedzenie tłumaczyłem chorobą. Każdy aresztant miał dużo ogórków, schowanych pod poduszką lub też we worku. Zebrali je z ofiar litościwych osób. Moskale bardzo lubią solone ogórki. Sadzą ich dużo i spożywają nawet bez soli. Zbierają je właśnie w tej porze i w każdym prawie domu częstują nimi gościa. Przed południem przybyli konwojni żołnierze i uwolnili mnie z dusznej atmosfery. Ruza jest niewielkie miasteczko, domy drewniane, a ulice niebrukowane, jak w ogóle we wszystkich mniejszych miastach Moskwy. Nowi konwojni żołnierze nie odznaczali się grzesznością. Za sfolgowanie w surowości nadzoru wymagali ode mnie pieniędzy na wódkę, których nie otrzymawszy, mścili się, przesadzając w surowości. Podoficer chciał mi nawet fajkę odebrać jako rzecz zakazaną, ale widząc, że ich się nie lękam, a ustępować wcale nie myślę, zmienili swoje postępowanie i stali się wyrozumialszymi. Droga przechodzi przez równiny nad rzeką Moskwą, przez którą przewoziliśmy się na promie. Rzeka ta jest w wielkości naszej prosny. Brzegi ma niskie, dolinę szeroką, zamkniętą zabrzeżami średniej wyniosłości, które jednak w wielu miejscach zniżają się prawie do poziomu doliny. Okolica nad Moskwą jest gęsto zaludnioną, zamieszkałą przez lud wielkomoskiewski. Wsie wielkie i dobrze zabudowane, większych znajduje się prócz cerkwi kopulastej dom zajezdny, postały dwor, kuźnia, magazyn zbożowy i szynk. Kabak. We wsiach zaś pańskich zabudowania dworskie nie mogą pójść w porównanie z polskimi co do porządku, obszerności, a nawet i piękności. Rzadko w której moskiewskiej wsi znajduje się karczma. Wsie tylko przy znaczniejszych traktach stojące posiadają zajezdne domy, gdzie podróżny znajdzie miejsce na nocleg dla siebie i koni i posiłek za pieniądze. Mała liczba zajazdów utrudza podróż po Moskwie. Podróżny albowiem zmuszony jest szukać przytułku u chłopów, a nie zawsze znaleźć go można u nich bezpieczny i wygodny. Oddzielone od zajezdnych domów szynki, kabaki, zaopatrują mieszkańców w wódkę. Szynki te, zostając pod ścisłą kontrolą, są czyste i porządne. Na półkach oklejonych kolorowym papierem stoją butle i butelki z wódką, a szynkarz, ciełowalnik. Płatny przez dzierżawców gorzałczanego monopolu odpowiedzialny jest za wszelkie nieporządki w szynku i fałszowanie wódki. Pomimo ścisłej kontroli szynkarze dużo wody dolewają do wódki, a pomimo ograniczonej liczby szynków i drogości wódki gmin tyle, a pewno i więcej jej pije niż u nas. Kuźnie także są inne jak u nas. Przed każdą kuźnią stoją tak zwane stanki, w których związany koń podnosi się na linach i dopiero wówczas podkuwają go. Bez tych stanków kowale tutejsi nie umieją kuć koni. Magazyny zbożowe we wsiach skarbowych budowane są zwykle za wsią z drzewa. Są one ozdobą moskiewskich wsi. Do magazynu każdy gospodarz obowiązany jest zsypać pewną miarę zboża. W razie zaś niedostatku zboża na zasiew lub też głodu ma prawo zażądać zboża z magazynu. Magazyny zbożowe i rządowi znaczne korzyści przynoszą. W razie bowiem wojny lub nagłej potrzebie prowiantu dla wojska rząd zawsze gotowe zboże zabiera z magazynu za umiarkowaną zapłatę. Wielka liczba magazynów przyczynia się do bogactwa ogólnego w Moskwie i do zobojętnienia dotkliwości lat nieurodzajnych. Popasaliśmy w obszernej wsi na równinie u bogatego chłopa. Na ulicy zebrała się gromada z kilkudziesięciu chłopów uzbrojonych w kosy. Zbierali się oni na pokosy. Krzykliwe rozmowy i spory z kłótnią złączone ożywiały te narady o podział łąk. Z różnych stron naciągali chłopi z kosami. Umiarkowani lub obojętni, posłuchawszy najwymowniejszych krzyków, Odchodzili. Obrazek ten chłopskich narad, pełen ruchu i życia, przypomniał mi chłopskie wiece zachowujące się jeszcze u tatrzańskich górali. W Tatrach wiejskie wiece zachowały jednak więcej pierwotnej swobody i form zamierzchłej przeszłości niż zgromadzenia moskiewskich wieśniaków. Chłopi we wsiach skarbowych są daleko swobodniejsi niż we wsiach pańskich. Płacą oni podatki, odrabiają ziemskie powinności, dają kolejno rekrutów i zresztą są zupełnie panami swojego czasu. Zarząd w skarbowych wioskach jest liberalny. Wyrobił on między chłopami pojęcie swoich gminnych interesów. Wpływ zaś wszystkich gospodarzy na wybór urzędników gminnych wyrodził między chłopami rządowymi ducha publicznego, nie przechodzącego za obręb gminy. Więcej oświaty, a mniej wpływu i samowoli biurokracji wyrażającej się w gminach a moskiewskie gminy śmiało mogłyby służyć za wzór gminnym instytucjom w innych narodach. We wsiach dziedzicznych, pańskich stan chłopów jest zupełnie inny. Tam panuje pan z nieograniczoną władzą, a ucisk gniecie umysły niewolnicze i ciemne. Gospodarz, u którego zatrzymaliśmy się, jest to człowiek stary i bywały. Jeżdżąc do Moskwy i innych znacznych miast, otarł się między ludźmi i nachwytał różnych wiadomości. Prowadził z nami rozmowę o obecnej wojnie z Francuzami, Anglikami i Turkami. Jeżeli Francuzi przyjdą do nas... Mówił, przyjmiemy ich lepiej niż w 1812 roku. Nic im nie zostawimy i jeszcze większą klęskę poniosą, żeby tylko Polska wówczas nie zbuntowała się. W ogóle duch panujący w moskiewskiej guberni bardziej jest carski i patriotyczny niż w smoleńskiej guberni. Chłopi mówiąc o sprzymierzonych powiadają, Zbuntowali się Turcy, Francuzi i Anglicy przeciwko naszemu carowi, jakby car był zwierzchnim panem i władcą nad temi narodami. Mówią jeszcze, chcą oddać Turkowi święty monastyry jerozolimskie i mordują naszych monachów, pomagają poganinowi, ale nasz car wszystkich ich zabierze. Z Anglików śmieją się i szydzą, podobnie jak gazety moskiewskie z ich floty. O Francuzach wyrażają się przychylniej i bardziej zdają się ich obawiać. Szyderstwa z Anglików, śmiechy z Napiera i Palmerstona i nieskończone przesadne przechwałki gazet dowodzą, że Moskwa bardziej i przykrzej uczuła wystąpienie przeciwko niej Anglików niż Francuzów. Pochodzi to stąd, iż Francuzów od dawna uważali za swoich wrogów, a Anglików przywykli traktować jako przychylnych sobie, którzy wspólnie z nimi zwalczali Francuzów, a od najdawniejszych czasów pomagali moskiewskiej polityce. Śmiechy te z Anglików dowodząc, powiadamy – większego na nich oburzenia się niż na Francuzów, kryją w sobie głębokie przeczucie, iż wytrwała polityka angielska, ogromny jej wpływ, system walczenia przez koalicję, upór w przeprowadzaniu swoich celów, więcej im szkody mógł przynieść niż doskonałe i mężne wojska Francuzów. Nie obawiają się oni ani armii, ani floty angielskiej, lecz lękają się powagi i polityki Anglii. Z tych pogadanek z ludźmi moskiewskimi wyrozumieliśmy powtórnie, iż zgodnie z naturą rzeczy lękali się przede wszystkim o Polskę i tworzliwie oczekiwali, a zali sprzymierzeni niosąc chorągę w Polski, nie skierują się ku niej i nie wezwał narodu naszego do walki o niepodległość. Lud moskiewski instynktownie oczekiwał i na pewno spodziewał się, iż wojna sprzymierzonych wywołać musi wojnę o Polskę i w Polsce. Lękał się więc takiego obrotu walki, bo przy groźnych siłach sprzymierzonych zawierucha w Polsce najważniejszych prowincjach dla jej potęgi osłabiłaby zupełnie jej moc, sprężystość i pozbawiłaby resursów, które dają jej możność długiego opierania się. Boleśnie Moskwa uczuła podniesienie wojny przeciwko niej w obronie cywilizacji. Pretensje, jakie miała do cywilizacji spoczywające w charakterze narodu, głęboko zostały zranione. Europa więc przekonała się, że ten pozór cywilizacyjny, porządek w państwie, że ta kultura materialna, która dosyć szeroko w Moskwie jest rozwiniętą, że te jej armie na sposób europejski wyćwiczone, nie są cywilizacją. Nie uwierzyła pozorom, dojrzała rzeczywistości, a teraźniejszą wojną powiedziała potomnym wiekom, iż Moskwa w duchu zaboru i niewoli działając jest niebezpieczną i szkodliwą dla ludzkości, a głosząc obronę cywilizacji powołała całą ludzkość do boju, który trwając może przez długie wieki Musi się skończyć odpadnięciem zaborów upadkiem straszliwej polityki i cywilizacją Moskwy Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna